jest stolicą Mądrości, Mój Święty Janie Chrzczycielu, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen. Witam serdecznie jeszcze raz. Upalne popołudnie, bardzo słoneczne, nasłonecznione. Są jeszcze studenci, jeszcze tacy, właśnie, tu jeszcze, jeszcze ta sesja prawie. Było ciekawe, słuchałem i kichałem, to Ile jest studentów w Polsce? 1,3 mln na uczelniach wyższych, czyli też się Państwo zaliczają do studentów, 1,3 mln tej dużej społeczności akademickiej, studenckiej. I tak, a Warszawa ma jeszcze wysokie miejsce w rankingu, bo jest na drugim miejscu w Europie pod względem ilości studentów. Jedno miasto nas wyprzedza, można zgadnąć, które nas wyprzedza. Nie w Europie, w Europie, w Europie. Tak, no w Europie, w Europie, tak, tutaj. Paryż? Bardzo tak, zgadza się, Paryż, Paryż, a potem jest Warszawa i wyczyliśmy Rzym, czyli... Czy w tym są tylko Polacy, bo obawiam się, jak pochodzę No ale to ogólnie też się liczy, tak. Paryż też milion ponad, czy wiadomo, Paryż więcej, więcej studentów, ale Warszawa dlatego jest teraz takim miastem akademickim. Można właśnie czuć tego ducha akademickiego studentów. No chociaż w Lublinie procentowo dużo więcej wychodzi, jeżeli tam są uczelnie pięć wyższych, yy, uniwersytety, ale Polska, Warszawa teraz bardzo wysoka, jeżeli studentów. Amen. I to... Mamy dzisiaj księgę e, przysłów, przysłowia właśnie. Jak pamiętamy, przysłowie nie są ciężko jakoś to, e, bo tu nie ma narracji i znaleźć oczywiście myśli, jak właśnie tą księgę analizować, które księgi mądrościowe są trudniejsze do analizy w porównaniu na przykład z księgami porockimi, które uwielbiam też, czy dzieło deutonomistyczne, e, czy pięcioksiąg, księgi właśnie narracyjne, historyczne. Mówiliśmy ostatnio na temat trochę głupoty. Często ta głupota tłumaczona jest jako nieroztropny, nierozsądny. Pojawia się jest co najmniej są trzy terminy, które oznaczają głupotę w księdze przysłów. Chochma, jak było mądrość, wiemy, my to zajmuje podstawowe, podstawowe miejsce, fundament. My dążymy właśnie do tej chochma. To Pan Bóg nas obdarowuje poprzez bojaźń Bożą. I ten termin najczęściej się pojawia w tej księdze przysłów, ale chochma, przeciwieństwo Hochma, właśnie jest głupota i jest kilka terminów. Mówiliśmy o terminie o terminie kesil, które się pojawia właśnie. Kestil bardzo często i typowy też dla księgi przysłów. Kessil tłumaczony często jest jako Nierozumny, bo tak tłumaczyła sama procedura Ginta, afronimus, czyli bez rozumu, afronimus, czyli bezsensowny w jakimś sensie. Ale na przykład tłumaczenie angielskie tłumaczą jednoznacznie fool, foolish, głupi po prostu, głupiec. Nie robią takiego trochę eufemistycznie, tylko nazywają właśnie głupi. Yy, I te głupi pojawia się często właśnie, szczególnie w tej drugiej części księgi, bo ciekawe jest, pierwsze jest ta konfrontacja mądrości, jest ukazana mądrość. Pamiętamy, jako dwie właśnie dwie kobiety, jedna i druga zaprasza na, na ucztę, zaprasza właśnie do siebie. Yy, pragnie właśnie ugościć w tej pierwszej części księgi. Od dziesiątego rozdziału pojawia się słowo Kessie choć. Ta druga część, jest są przysłowie. Te przysłowia mają jeden wiersz, dwa, trzy wiersze, całość, sens. I takim może to się wydawać trochę w stylu chaotycznym, Ale spróbujemy jakoś wydobyć. to słowo kesil, tak jak analizowaliśmy, pojawia się zaraz w dziesiątym wierszu oraz pierwszy. Będziemy w naszym tłumaczeniu mieli jako słowo, często będzie nierozumieć, A to jest właśnie kesil, głupi i w dziesiątym rozdziale jest właśnie, jest zmartwienie matki dziesięć jeden zaraz jest właśnie ten Kessil sprawia właśnie zmartwienie matce od razu od tego się zaczyna pierwsze a potem w dziesiątym rozdziale dziesięć osiemnaście mówi oszczerstwa pomówienia jest Kessil jest głupim człowiekiem, który dokonuje pomówień bez takiego jakiegoś bez postaw oszczerstw, pomówień i jest też w XIV rozdziale powiedziane, że odsuń się od człowieka tego Kessil. Dosłownie odejdź z jego oblicza, tego człowieka, który jest właśnie Kessil, głupi. I też odsunąć się. W XVII rozdziale najczęściej występuje to słowo Kessil, właśnie głupi i powiedziane jest, że będzie trudno wytłumaczyć coś, jeżeli ktoś jest właśnie ma taką postawę zajmuje. i w 17 rozdziale jest teraz w 10 wiekszu, nagana głębiej poruszy rozsądnego niż kesil, tego głupiego, 100 batów że nie przyjmuje widzimy 100 batów nawet mu nie pomoże, żeby coś się zmieniło Czyli przygotujmy się na konfrontację. Yy, I powiedziane potem jest zaraz w dwunastym wierszu, to siedemnasty rozdział, że lepiej spotkać tą niedźwiedzicę, co dzieci straciła, niż tego kesin, głupiego w jego głupocie. Yy, I to jest drugie słowo. Spotkać właśnie, mamy tłumaczone, nierozumnego w jego głupocie. Yy, na przykład tłumaczenie angielskie tłumaczy właśnie głupiego w głupocie też. I to słowo pierwsze jest Kessil, właśnie głupi, a drugi pojawia się słowo Evil, o którym teraz powiemy. Tu po raz właśnie się pojawia spotkać głupiego i drugie słowo jest żółte Evil. Tutaj się pojawia w rozdziale 7, 7.12. Lepiej spotkać niż wiedzieć, co straciła dzieci, niż kto trwa w takiej ekstremalnej głupocie. Głupi w głupocie. I dwa terminy są użyte. Kessil i potem jeszcze ten Ewin drugi. O tym terminie zaraz powiemy. Ten termin Kesil też ukazuje taką, pokazuje na przykład, po co pieniądze w rękach Kessil? By kupić mądrości, brak mu rozumu. W yy, Właśnie człowiek, który jest ten Kessil, to jest ten 17 rozdział. I, I potem jeszcze w tym 17 jest, kto rodzi właśnie tego yy, Kessil, głupca, to na własne zmartwienie. Nie cieszy się ojciec z. Mamy tu w 17.12, 17, chyba to jest. 21, przepraszam. Z nicponia. Mamy tłumaczone. Nie cieszy się. Nie cieszy, kto rodzi głupca, to na własne zmartwienie, tego Kessil. Ale pojawia się drugie też. Nie cieszy się ojciec z Nicponia. Tu jest drugie słowo, Nawal, Nabal. Pojawia się trzecie słowo właśnie, Nabal. A Nabal to na przykładu jest pierwsza księga Samuela, 25 rozdział, który pokazuje tą historię. Właśnie nazywał się ten Nabal. Właśnie głupi był. Dawid do niego przyszedł w pokoju, nie posłuchał i Dawid właśnie tak, mąż, Abigail właśnie, Abigail. Abigara, mąż i on był nazwany Nabo. osobnie miał... Tu jest tłumaczone jako nic, ale to jest głupi. Jest najpierwsza Samuela, e, e, 25 rozdział. I to jest też pokazane, widzimy, jaka u jest rodziców, gdy mają takiego właśnie w domu. Często pokazane jest wobec, wobec właśnie syna czy dzieci. I nawet stopaków nic mu nie pomoże, gdy on nie przyjmuje. Przygotować się na, na trudności. I przed, na, przed rozsądnego obliczem jest mądrość, to jest w XVII rozdziale. Lecz oczy Kessil, tego głupiego, na krańcach świata tam gdzieś obłąkane. Właśnie. Nie potrafi się skupić, skontencować ten Kessil. W XVII rozdziale tu najwięcej jest. Pojawia się to słowo Kessil, e, głupi. I zmartwieniem ojca, kończy się 20, 17, 17 rozdział. Zmartwieniem ojca, syn właśnie Kessil. nie rozum głupi. I goryczą właśnie to jest też słowo dla swojej matki. Widzimy dużo z kontekstu tego Kessil, tego głupoty, głupi, w kontekście właśnie e, dzieci wobec rodziców i świadomości właśnie ceny i też płacą, przygotować się na na to właśnie na wychowanie. W kontekście ma być wychowania, takiego młodego Kesil. Potem jest w 18 rozdziale się też to słowo Kesil pojawia, nierozumny ma upodobania yy, yy, nierozumny nie ma, przepraszam, upodobania też to słowo w właśnie głupi Kesil w rozwadze, tylko w ujawnianiu swojej myśli. Głupi. Kessil tak chlapie tym językiem na prawo, na lewo. Nie ma upodobania właśnie w rozwadze. To jest też Kessil. Pamiętamy, że Kessil to jest też grzech określany. To jest synonim, to co my nazywamy grzechem. W, w, w Księdze też przysłów. Przeciwieństwo właśnie cnoty, którym jest też mądrość. Nie, nie, ten Kessil nie ma upodobania w rozwadze. Tylko właśnie ujawnia swe myśli. Oszczerstwa to było też wcześniej, czyli pojawia się to w kontekście też języka, słów, mówienia właśnie, takiej paplaniny troszeczkę. To jest człowiek, Kessil, określana właśnie w Księdze Przysłów. I potem jest też w tym osiemnastym rozdziale właśnie też wargi tego Kessil, tego właśnie głupiego, prowadzą do Kuty. Jego usta wołają o raz. Sam właśnie sprowadza. Właśnie dużo jest to w kontekście słów, języka, tego to słowo pojawia się. I osiemnasty rozdział też, oraz właśnie trzeci, usta, osiemnaście nierozumnego, eurkessil, są jego zgubą a wargi na jego życie. Dużo właśnie na temat, osiemnasty rozdział akurat dosłownie podejmuje ten temat, języka, powściągliwości, nie ma on upodobania podobania właśnie w tej, wy. Takiej rozwarce. Jego wargi są dla niego zgubą, płapką na jego życie. I w XIX rozdziale się też to słowo pojawia i bardzo ciekawe, bo pojawia się więcej wart biedak, co żyje niewskazitelnie, niż ten Kessil o ustach przewrotnych. I to słowo yy, biedak yy, też właśnie będzie się pojawiało bardzo ciekawe, bo to jest Słowo, które, które tutaj miałem ci tutaj zapisane. Było ciekawe to słowo. A, to słowo mam już. Potem teraz to słowo wjaśnię właśnie. Ten ubogi. Bardzo ciekawy jest Samuela. Jeżeli zobaczymy jakieś zrozumienie to o Kessil, to na przykład księdze Samuela pierwszej 18 rozdział, 22 drugi wiersz, pierwsza Samuela, Saul polecił sługom, żeby poszli do Dawida i mówi, porozmawiajcie potajemnie z Dawidem i donieście mu. Król jest dla ciebie życzliwy. Słudzy jego cię kochają. Zostań więc zięciem króla. Chciałem oddać właśnie Mikal. Zostań zięciem króla. Wysłał sługi. Słudzy powtórzyli to Dawidowi. To jest 18 właśnie rozdział, 23 wiersz. Słowa Saula, a Dawid zaś im odrzekł. Co im powiedział Dawid? Czy wam wydaje się rzeczą błahą być zięciem króla? Jestem przecież człowiekiem biednym. Rasz. I mało znaczącym. Kala, bez reputacji. Jestem biedny, rasz i bez reputacji mało znaczący. I mam być zdjęciem króla. I widzimy w tym kontekście, jeżeli to głupi jest zestawiony, lepiej być takim właśnie człowiekiem, na być rasz, mało znaczącym, ubogim. I tak jak o sobie mówi Dawid, Dawid właśnie tego słowa używa do, do siebie rasz. E, używa właśnie, że jest ubogi, mało znaczący. A ma zostać zięciem. I, I to jest to słowo w zestawieniu z tym Kessil. Lepiej być takim, yy, niż. Yy, więcej wart taki rasz, ten biedak, co żyje nieskazitelnie, niż yy, ten Kessil o ustach przewrotnych. Strapieniem potem w XIX rozdziale jest dla ojca właśnie syn Kessil a dachem cieknącym właśnie kłótnie żony, to był już też, ja Septuaginta to, to inaczej tłumaczy. Jest bardzo trudne też to, bo ona tam inaczej tłumaczy, co się wiąże bardziej z ofiarami. Chodzi o niemiłe Panu Bogu ofiary obłudne, walkobudne. Tylko ten, ten fragment jest, też ma trochę tekst skażony. Hebrajski ukazuje taka Septuaginta, trochę inaczej, bardziej odnosi to do ofiar składanych i czystości właśnie, warg, że obudne wargi składają tego całkowicie inny kontekst. Dom i bogactwo, dziedzictwem po przodkach, rozsądna żona jest darem od Boga. Jak można powiedzieć, dom i bogactwo dać, Przejąć po komuś, to żona jest darem od Pana Boga. Nie da to jest to się kupić, zdobyć to jest darem Pana Boga. Yy, I to jest ten 19 rozdział, 19 właśnie, 13, 14. Strapieniem Ojca jest ten syn Kesil. Nie mów do uszu 20-23 rozdział, do uszu Kesil, bo wzgardzi rozsądkiem Twojej mowy. Przygotuj się znowu powtórza, że że będzie porażka że to nie jest tak, że się uda 26 rozdział często też kilka razy oparty tym Kessil nie opowiada właśnie Kessil jego głupotą abyś nie stał się podobny do niego, nie schuć do jego poziomu do tego Kessil jego głupotą Abyś nie stał się do niego właśnie podobny. To jest 26 rozdział, czy takie rady konkretne, jak się spotyka z takim człowiekiem. Co właśnie robić? Nie odpowiadaj jemu właśnie tym, jego właśnie głupotą. Odpowiedz, a potem jest za kawałek temu Kessie, jego głupotą. Aby nie pomyślał, że jesteś mądry. Czyli takie trochę zaprzeczenie. Jak gdy powiedziane jakoś, że z jednej strony nie odpowiada Jego właśnie, a z drugiej strony odpowiedz. Czyli jakieś szukanie po prostu, co zrobić. Raz odpowiedzieć, raz wydaje się nie schodzi do Jego poziomu. ale Bardziej może to pokazuje nie do Jego poziomu, ale mu jakoś Jego głupotę. Próbuj to zrobić. Odpowiedz Mu właśnie. Czyli jakoś, no trudno znać jakieś ale tak jak widzimy. Widzimy, taka jest tutaj to przypowieść. I w tym 26 rozdziale się pojawia właśnie ta głupota Kessil, że jak łucznik rani wszystkich przechodniów, tak ten, kto najmuje właśnie tego Kessil lub pijaka do prac, że wszystko zepsuje właśnie w tej całej, można powiedzieć, firmie, która jest, czy w składzie jest, czy która pracuje wspólnie, jak będzie, jeden Kessil. Mówi, tak jak ten ucznik będzie po prostu strzelał do, do przechodni, jak pijak. To samo mówi, co pijaka zatrudnisz. Tak samo zatrudnisz człowieka Kessil. Czyli też taka przystroga. Widzimy, jak się właśnie zachować, rozsądek. I kończy się tym słowem Kessil bardzo wymownym. To jest rozdział. Jak pies powraca do wymiotów, tak ten kesil powraca do swojego właśnie podziane szaleństwa ale dosłownie jest 26 rozdział, 11 wiersz do swojej właśnie Ewil, kupoty. Jest to synonim właśnie długiego słowa Ewil. Czyli to Kessie i Ewil jakaś, no już nie wiem, ekstremalna jakaś okazana w tym już głupota. I w 28 rozdziale jeszcze tym jest, kto sercu swemu zaufał jest Kessie. Nie ufaj tylko swojemu sercu. Kto postępuje według mądrości znajdzie ocalenie. 28 ów 26 wiersz. Nie ufaj swemu właśnie. Serc jest jak Kessie. Po prostu też wydaje się pychą. Głupota właśnie i ktoś sobie ufa jest. Myśli, że wszystko dam, zrobię. Jest też Kessie. Kto postępuje według mądrości chochma znajdzie ocalenie. I w rozdziale jest po raz ostatni to słowo Kesji w 2911, Właśnie nie mądry ujawnia cały swój gniew, ten Kessin. Jest, jest agresywny, jest po prostu szalony. A mądry stara się go właśnie uśmierzyć. I to po raz ostatni w tym Księdze czysto jest to słowo I To widzimy tak wydaje się chaotycznie, ale jakiś taki nieciąg myślowy, myślowy jest pokazujące właśnie przestrogą przed takimi ludźmi. Przygotuj się na to, że nie, nie uda się wytłumaczyć, wyjaśnić. Z drugiej strony, że jest szalony, porywczy, że właśnie rozpowiada rzeczy, chlubi się właśnie w tym i ma upodobanie i jest nieskończony do jego poziomu, a z drugiej strony odpowiedz mu jego głupotu. Gupo, Widzimy, jak to jest ukazane właśnie w tej księdze, ten dar spotkaniu, konfrontacji z takim człowiekiem. Mówiliśmy o tym też, a teraz to, mówiliśmy to o tym słowie też właśnie, pamiętamy ten baar, ten właśnie, który jest bydło, Pamiętamy, to jest w Księdze Wyjścia, 22 rozdział 4, że jeśli ktoś by, ktoś by pasał pole lub winice i wypuścił by bydło, niszcząc cudze pole, wówczas wynagrodzi tym, co ma najlepszego na swoim polu i swojej winicy. 22.4 i to słowo jest baar. Sam 49 mówi, że jednakowo umierają gminie Kresin, głupi i prostak, ale to jest to baar, to słowo, które akurat w tym Tłumaczymy jako prosta, a tu jest w innym kontekście, jest jako bydło. Po coś Czy Widzimy jakoś taki, spróbuję to słowo ukazać, e, konotację tego bar. Bardzo mało to słowo rzadkie jest, bo występuje tu, y, tylko y, tutaj jest w księdze właśnie przysłów. Przysłów występuje, to było w XX. A, przepraszam, w 12 rozdziale właśnie. W 12 rozdziale, to było w, w tym, tak, w 12 rozdziale, 12, 1 było spoty... jeśli władca zważa na kłamstwa, wszyscy jego słudzi są bezbożni. Właśnie, oni są wtedy, jeżeli uważa, jeżeli jest fałszywy władca. 29,1 się da że dobrze mówię. Albo 29,13. Czy mi się pomyliło? 29.1? Nie. 29 12. Tak, 29,12. To pomyliłem tak. 29,12. 29,12, chociaż przecież 12, jeden też się pojawia właśnie ten głupi. Ale kto karność kocha, kocha wiedzy. Kto nagany nie znosi, ten musar, jest tem, jest właśnie tak, ten bar 12.1. To też wyjątkowe słowo, bo to słowo bar pojawia się w 12 rozdziale i potem dopiero w 29. Czyli widzimy w środku i na końcu. To słowo bar, też może jakoś jakiś zamysł też był tego, kto był ostatnio w To słowo bar, które. Księdze Wysia znaczy bydło, a tutaj jest tłumaczone w 12 rozdziale, 12.1 jest tempy, a angielskie tłumaczenie właśnie tłumaczą stupid. I kto karność kocha, kocha i wie, a kto nagany, a się tego musara nie znosi, jest bar, jest tłumaczone tempy. To słowo się 12,1 i to dużo też będzie o karności. I potem na końcu jest 29,12 powiedziane jest o władcy. Jeżeli władca zważa na kłamstwa i pozwala na kłamstwo, wszyscy jego słudzy są bezbożni. Jeżeli taki daje przykład. Słyszeliśmy się korupcja. Jeżeli władca jest skorumpowany, pozwala na korupcję, pozwala na kłamstwa to wszyscy słudzy są właśnie bezbożne. i potem jest 2913 spotykają się i wtedy spotykają się kto, kto karność kocha kocha właśnie i wiedzę a kto nagany nie znosi jest ba, właśnie tępem. jeśli król rzetelnie osądza sprawy biednych tron swój umacnia na pokolenie jest to słowo bar właśnie w 29 rozdziale 13 wiersz jest w kontekście władcy królu, który, który właśnie jest, robi korupcję urzędników wokół siebie jest przez to właśnie jest i nazywany jest tym słowem też bar, w tym kontekście się pojawia tak jak w 12 rozdziale nie kocha właśnie nie kocha, właśnie, wiedzy, poznania, zwa, przyjmuje kłamstwa, jest bar. I to jest to drugie słowo, które się pojawiało. Bo to też ciekawie, bardziej ułożone w tym XIX rozdział i 29. Teraz słowo Ewi, o którym jeszcze nie było. To le tak, to troszeczkę może egzotycznie, ale tych słowa, bo one się pojawiają. I kto to jest ten Ewi? Ewil już mamy tłumaczone w naszej piśmie świętym jako głupiec. Nie jako przymiotnik, tylko jako rzeczownik głupiec. I angielskie też tłumaczą full, właśnie. Jest głupi. I głupiec się pojawia w zasadzie w drugiej części, też od 10 rozdziału tak jak tamto słowo Kessil. W zasadzie większość to jest w tej drugiej części rozważana na, na temat tego właśnie Kessil a potem drugiego słowa Ewil. I Ewil, chociaż pojawia się w, w siódmym rozdziale, 722 i pojawia się, że kobieta cudzołożna zaprasza właśnie do siebie. Nęci, wabi, potem jest kobieta właśnie, ochma, mądrość, te dwie wywalki, które są w tej pierwszej części. I podążył za to właśnie cudzołożnicą, niezwłocznie, jak wół. Co idzie na rzeź, jest spętany jak Ewil do chłosty. Tu się pojawia po raz pierwsze słowo właśnie Ewil. Kto idzie za, za to właśnie taką z ułudą. Jest właśnie Ewil, jest to głupiec. Yy, I tu się pojawia po raz pierwszy 7.22 yy, to słowo. Też yy, tam też wcześniej było w tych, potem powrócimy, bo było... 722. dobrze, tak. 7, 22. potem jest, to będzie już od 10 rozdziału. 10, 14. Pojawia się to słowo też Ewil jako głupiec. I 10, 14. Mądrzy, skrzętnie zachowują wiedzę, a usta Ewil to bliska zguba. Czy ten Ewil też zna zgubę właśnie, bo usta są zgubą. On po prostu nie potrafi... Yy, I to jest 10, 14, potem w kontekście bogactw, 1129 29, to jest to słowo Ewil, kto ufa bogactwu, upadnie. Jak liście yy, za zielenią się prawa. I, tak, 28 to jest? A, tak, bo, a potem 29 to będzie bardziej, a ten kontekst, bo... Bo są, często te przepowieści są, że jak jedno wyrwę, a one są podwójne, nie? Przepowieści, właśnie dwie większe, trzy większe I dlatego tak. Dlatego trzeba tak czasami jeden wiersze, czasami dwa, czasami trzy. W zasadzie maksymalnie przeważnie jeden, dwa, trzy. I najwięcej pewnie trzy. Czasami są dłuższy jakiś wywrót. I tu jest akurat dwa właśnie większe, które trzeba, dwadzieścia osiem. Kto ufa bogactwu, upadnie, jak liście za zielenią się uprawi. Kto niszczy swój dom, wiatr odziedziczy. A Ewil będzie właśnie jako sługa, kto ma właśnie mądrość. Po prostu straci wszystko. Tak jak ten Ewil po prostu jest dom zniszczy, jak właśnie wiatr dziedziczy jego posiadło dziedzictwo i potrafi zatem panować. Tak jak wcześniej było słowo Kessil, właśnie na cóż te fundusze tam były tam w rękach właśnie Kessil. Wcześniej była to, bo to jest Ewi też. Że Ewi właśnie stanie się sługą tego, kto ma chochmę w sercu. była właśnie mądrość. Że po prostu nie potrafi zapanować na to, że jego dziedzictwo posiadło, że będzie tak jak właśnie wiatr dziedziczy. Roztrwoni. I potem w dwunastym rozdziale, też 12,5, 126 dwanaście to słowo Ewil. Głupiec uważa swoją drogę za słuszną. Nie ma przekonania. To jest jego słuszna droga. I z wiatakami się walczy, ten Ewil. 12, 15. Kto rady słucha jest mądry, A głupiec Ewil uważa swą drogę za słuszną. I konfrontacja właśnie. I 12.6 potem dalej powiedziałem ten Ewil, jest dalej, że Ewil swój gniew ujawnia od razu. Od razu właśnie agresja, gniew, a przemyślny odpowiedź powstrzyma, jest powściągliwy. I tu widzimy teraz w kontekście, bo na razie bogactwa ten Ewil o nie potrafi panować. Ten Ewil też jest. Gniew ujawnia, też nie potrafi zapanować nad emocjami. I jest zatwardziały. Po prostu nie można go zmienić. Jest uważa swą drogę ze słuszną. 12-15. Potem 14-3 pojawia się to słowo też Ewil. W ustach głupiego, właśnie głupca, luzga na jego wyniosłość i w kontekście języka. A wargi mądrych są ich osłoną. Wargi mądry właśnie po rodzaju pokór, są ich osłoną. Też ocalenie. A głupi to luzga na jego wyniosłość. Ten głupiec, bo to teraz nie trzeba tłumaczyć jako y, rzeczownik. Głupiec. Y, 15, 5, to też teraz 15 rozdział. Głupiec y, gardzi karcenie Ojca, a kto naganny przyjmuje, jest ostropny. Też będzie ważne słowo właśnie, przyjmowanie, pouczeń, nagan. Też tu występują w tej Księdze dwa różne słowa. Bardzo właśnie ważne jest to, to takie można powiedzieć, pokora, słuchanie, przyjmowanie, że no, człowiek staje właśnie takim, pokornym sercem się staje, cierpliwy. Tak jak Pan Jezus właśnie będzie serca Pana Jezusa Jezu cichu i pokornego serca. Uczyń serca nasze według serca Twojego. Ktoś to najbardziej oddaje tą to, to drogę, co nas próbuje tak dobitnie wskazać Księga Przysłów. 15,5 właśnie. Głupiec gardzi karceniem ojca. A kto naganny, to nagany przyjmuje, jest roztrok. Potem w 17 rozdziale, 17,28. I głupi, gdy milczy, uchodzi za mądrego głupiec. Znaczy, gdy głupiec milczy, uchodzi za mądrego. A gdy wargi zamyka, za y, rozumnego. Wydaje że nie poznasz człowieka, dopóki nie otworzy ust. I co w jego sercu jest ukryte, jak siedzi z właśnie jak pokazuje, głupiec. I widzimy konsekwentnie to słowo Ewil tłumaczy nasze Pismo Święte jako głupiec. Już jako rzeczownik, czasami głupi, ale jest to, będzie słowo głupiec. Tam to było jako nierozumny, Chociaż bardziej poszli pod septuagintę. Głupi, gdy milczy, uchodzi za mądrego, głupiec. A gdy wargi zamyka, za rozumnego. I w XX rozdziale, 23 też się pojawia to słowo e Ewil, Unikanie sporu zaszczytem dla męża, ten iż właśnie nazywał się Dawid, też nazywał się isz Rash, czyli mąż ubogi. Nazywał się Dawid i mało znaczący właśnie mówił sobie rasz, że jest i ubogi, i jak mam zostać dzięciem króla. Ten isz, właśnie też jest to słowo isz, to znaczy jako mąż, często taki właśnie taka człowiek, nie. Unikanie sporu za zaszczytem dla mężczyzn, tu macie oczywiście dla isz, a człowieka, bo każdy, kto jest głupcem, wybucha. Tak no bo ten Ewi, głupiec wybucha, właśnie jest powierzchni. Yy, I 27 rozdział, i trzeci wiersz, zresztą Ewi używa: Ciężki jest kamień i piasek nielekki. Możemy no, sobie kamień ciężki, piasek jest też nie lekki, się zbierze te małe ziarenka, dużo ich jest. Lecz gniew głupca cięższy od obu. Nieważne, czy to będzie jak duży kamień, czy jak mówimy ziarenko to ziarenka, ten piasek, to będzie zawsze głupca jest, jest ten właśnie cięższy od ich obu. Niektórzy mówią że właśnie grzechy lekkie, powszednie, czy jakieś inne. Ja mówię, jak się zbiera kamyczek do kamyczka, to się wybierze góra, której potem nie można przejść. I dlatego święci zawsze mówili od razu reagować. grzechę z grzechem, głupota głupotą i nie odkładać tych małych kamyczków, a potem nie do przejścia i nie do pogodzenia, nie do pojednania, żeby tą górę rozsunąć. I tu jest też bardzo ciekawe to przysłowie, akurat właśnie ciężki jest kamień, i piasek jest, nie jest lekki, jak się zbierze te kamyczki, lecz gniew głupca jest cięższy od ich obu. Bardzo też, takie ciekawe takie ilustracje przysłowia. Yy, 29 rozdział po raz ostatni stosował właśnie głupiec. Gdy mądry spiera się z tym głupcem, ten krzyczy. Śmieje się. Nie ma pojednania. Prawdę pokazuje właśnie w 29 rozdziale, jak reaguje ten Ewil. I co jest przeciwieństwo właśnie cnoty. 29.9, gdy mądry właśnie rozmawia z tym właśnie jakieś mają z tym z głupcem, właśnie krzyczy, śmieje się, nie ma pojednania. To jest 29.9. Ostatni raz to tutaj słowo Ew się pojawia. Tak ogólnie widzimy, że jest jakiś ten zamysł, można by tam próbować właśnie ułożyć systematycznie jedno i drugie słowo i próbować, myślę, że czujemy, co ono wyraża i, i, i co jest właśnie niemiłe w oczach Pana Boga. I jakie postawa jest tego kesy i Lewin, jaką właśnie jest tu. Trzeba się zmagać. Ten, kto jest ma chuchme, pokazuje cierpliwość, roztropność i próbuje. Drugie słowo, które jest takie ważne w tej księdze jest to, jest ono bardzo że czas występuje razem i będziemy analizować je z bokiem, że o nich wspznam, to jest musara. Musar my tłumaczymy jako karceny. Ale w języku angielskim to śpiewa właśnie instruction, czy też reproof, czy upomnienie, nie bardziej takim sensie sensie pokazują, to jest nauka. Bo to chodzi o naukę. Jeżeli mamy to słowo karcenie to w Księdze Przystów, to chodzi o pouczenie, chodzi o wskazanie właśnie drogi, chodzi o dobro drugiego człowieka. Nam teraz karcenie się od razu kojarzy właśnie z karą, z czymś nie Jezorem. Dlatego to tłumaczenie mi się że odpowiednio nasze czasy tych Księdze Przystów nie przemawia. tak, Jak może, może wcześniej to tłumaczone, teraz widzimy, jak ten język trochę się zmienił i trzeba było może inne jakoś pouczenie, instrukcja, co się chodzi, że chodzi o dobro. Człowiek, bo teraz kara, teraz jest zakaz, widzimy są rzecznik praw obywatelskich i dziecka różni są, nie ma właśnie są, teraz wiemy jak to funkcjonuje, walowane prawnie. i to jest pouczenie, instrukcja, dobra szukanie. A tu jest słowo musa, pojawia się yy, i chodzi ćwiczyć się właśnie w tym, w tej karności, pouczać, wychowywać, kształtować. I to słowo się pojawia bardzo często, więc kilkanaście razy, a nawet ponad dwadzieścia myślę, ja nie policzyłem dokładnie księdze, księdze przysłów, a tak uważne jedno słowo tylko to musar chciałbym tu pokazać, to jest w pierwszym odziale, siódmy wiersz. 1.7, to jest on jest też prolog. on ukazuje, co będzie mówiono. Dalej taki się pisze, artykuł jakiś, czegoś, pracę, we wstępie sobie punkty, o czym się będzie mówiło i potem się te punkty próbuje rozwijać. I te rozdziały 1.8, raczej znaczy wiersze, pokazują. I tu jest też taki, podstawą wiedzy jest bojaźń pańska. Zrozumienia. Bojaźń pańska. Lecz głupcy, Ewil, odrzucają chochma, mądrość i karność, musar. Odrzucają musar, pouczenie. Czy widzimy ono jest w kontekście bojaźni pańskiej? Że bojaźni pańskiej tylko chodzi oddawać właśnie Panu Bogu, że jest postawa właśnie wiedzy, ale w tym, w tym jednym wierszu jest zaraz pokazany właśnie, jest, to jest ten Ewil, głupiec odrzuca chochmę, mądrość i musar, karność. Nie chce być pouczany. Czyli boja pańska też jest przyjąć pouczenia, przyjąć właśnie dobro. Ktoś coś mówi, ktoś chce naszego dobra. Nie, nie obrażać się, nie kultować jakoś nie widzieć tak agresji, ataku na nas, na nas, właśnie naszą postawę. Nie jesteśmy święci. I to słowo, to chciałem właśnie pokazać, pojawia się właśnie musar, tej właśnie bojaźni, że ućwiczenie się nie tylko do Boga, ale też od innych. Może od Pana Boga, czy od Panu przez innych. Przyjmowania tego musa. Tłumaczona jest karność. A to chodzi o instrukcję, o pouczenia, właśnie wychowanie, ćwiczenie się. I drugi kontekst też taki się pojawia 1533, który jest dosłownie powiedziane, że 15:33, że bojaźń Pańska to właśnie Irat Jachwe, bojaźń Pańska jest karną mądrością. Właśnie jest Musar, i jeszcze mądrość, Chokma. Czyli widzimy tą karną mądrość, ta mądrość chodzi o pouczenie, instrukcja, że dobro chodzi. Tłumaczony tutaj jest jako właśnie karna, mądrość, yy, musara, chochma. Też można by to jakoś inaczej oddać, żeby pokazać głębie tej bojaźni pańskiej, o co chodzi właśnie yy, bojaźni pańskiej. I potem jest dopódziający to znaczy, w drugiej części wiersza, że właśnie pokora poprzedza szacunek. To jest pokora właśnie. Człowiek, który przyjmuje karną, mądrość pouczenia, instrukcje, nie obraża się. Jest to pokora. I pokora, która poprzedza właśnie szacunek. I też taki bardzo piękny wiersz. 15.33, do medytacji, do modlitwy, można powiedzieć, przed adoracją, no, przed właśnie pojęciem pańskimi To jest to słowo musar, tylko wziąłem te dwa fragmenty, właśnie 15.33 i na początku właśnie 7-7, że pojawia się w kontekście w bojaźni pańskiej. Wielkie właśnie uczy pokornyc. I to słowo musar, czyli karcenie, ale chciałem jeszcze inne słowo wziąć, które się pojawia jak to musar, karcenie. To jest także Tak, to fajnie to brzmi: tokahat. To ha hat, dosłownie, bo tam jest to k, jest takie miękkie, bo to jest w środku, dlatego dosłownie się czyta. Pisze tam to, to kahat, a to ha hat, tak się czyta, bo to k jest miękko. Czytam to kahat. Ha to ha hat, to znaczy nagana reprymenda. I, I to słowo się też bardzo często pojawia. I pojawia się w, w pierwszej części. Ale powrócimy to tym potem na, na końcu. Pojawia się też w drugiej części ta reprymenda. I 10.17. 10, 17 Na drodze do życia. Kto strzeże właśnie karności, musary, wychowania. Jest na drodze do życia. Jest życie. Kto gardzi tochahat Nagalny reprymendum błądzi na bezdrożach. Jest właśnie to hachat. Błądzi na bezdrożach. 10, 10 7 To jest to słowo, mówi to hachat. To też się Ramusa, ale też to drugie słowo, synonim. Jest właśnie błądzi na bezdrożach. kto nie przyjmuje to hachat. naganny po Potem 12-1. To yy, karność kocha, właśnie to już było to, karność to musari, to instrukcja pouczenia, kocha. Kocha i wiedzę. Znajdzie zrozumienie, właśnie. Kto kocha jest ten pokorny. I przyjmuje to. 12.1. A kto właśnie to chat, nie znosi reprymendy, się pojawia akurat, jest Bar temp To jest takie nagromadzone w tym 12.1. Bo jest słowo właśnie musar, to jest tym kluczowym słowem. Jest też właśnie dat, ta wiedza, poznanie. Jest też słowo właśnie tochahat, reprymenda. Jest bar, jest tempy, który się pojawia tylko dwa razy w tym tempy w tej, w Księdze Przystów. Jest też bardzo ciekawy, ciekawy wierność. Kto, kto, jest, kto ten Tochahat nie znosi, jest jak bar. Nie wiem, bydło występowało exodus Bez rozumu, właśnie, taki jak. I potem jest 13,8. Też się pojawia, kto gardzi karceniem, musar, jest w biedzie i hańbie. Godzin czci, kto strzeże, to hachat. Reprymenty. To jak widzimy, to ma inne to tutaj konotacje Tohahat, takie bardziej e, upomnienie. Tam temu już pewnie jakieś jest e, takie ćwiczenie, e, pewne takie wychowanie, kształtowanie, a tu być może jakaś taka reprymenda, takie właśnie upomnienie. Tłumaczone jest jako też upomnienie w naszym Piśmie Świętym, nagrane, upomnienie. Potem jest e, w 15 rozdziale to rozdziale to, Tohahat to, występuje aż cztery razy w 15 rozdziale. 15, właśnie 5. Głupi ten Ewil gardzi karceniem ojca, musar. Instrukcję o pouczeniu wychowaniem. A kto właśnie Tohahat przyjmuje, jego nagany, właśnie ten jest ostro. W wychowaniu Tohahat to się też pojawia. Yy, I potem 15, 10. Dla ustępstwa, od ścieżki. Surowe skarcenie. Kto tochachat naga nie znosi, umrze w swoim właśnie, w swoim właśnie yy, oporze. 15:10. Yy, 15, I w tym rozdziale też tochachat się pojawia po raz yy, trzeci to będzie 15:31. Ucho posłuszne, yy, życiowej. E, takie trudne to może, życiowe e, Tochachat, naganie pomiędzy mądrymi przebywa. Właśnie słuchanie właśnie przyjmowanie Tochachat, nagan, repremeny między mądrymi właśnie ochma przebywa. też się tu pojawia 1531 I, i potem kończy się to 1532 w tym rozdziale, kto gardzi karceniem lekceważy swoją duszę. Znowu jest dusza, życie. Widzimy tu jest synonim w tym 15 rozdziale. Kto słucha upomnień to ha-hat nabywa właśnie bystrości, bo pamiętamy, że celem tej księgi też na właśnie takiej biegłości w mądrości. I też tu jest, widzimy w tym kontekście 15, kto nie przyjmuje tym to ha hat to lekceważy swoją duszę właśnie umrze. Bo co przystrogi jest? czyli zaginie? Kto jest w tym 15, 15 rozdziale? I potem e, bardzo ciekawy wiersz, tym tochachat się kończy 275. Bardzo mi się podoba. E, mi się daje taki najpiękniejszy to przysłowie z tym z tym tochachat. Lepsza jest jawna tochachat nagana, reprymenda, aniżeli miłość utajona. Fałszywa. Achawa właśnie jakaś ukryta. Lepsza jest, mówi to właśnie księga bardzo pięknie, przysłów mówi y, 27.5. To hachat, nagana, reprymenda. Y, jawna. I w tym kontekście właśnie jawna, otwarta. Niż jakaś ukryta miłość. Achawa to używa słowa bardzo mocnego Achawa, które wyraża właśnie miłość. Jeżeli mamy miłować Pana Boga. Achawa yy, właśnie to jest yy, tym słowem jakaś utajoność. Czyli widzimy, to jest obuda, fałszerstwo. To nie jest, to nie jest miłość. Jakaś ukryta, utajona właśnie, że lepiej dla spokoju. To bardzo mówi właśnie lepsza. Tof. To często to tof Pojawia się w, w, w Księgach młodościowych właśnie to tak zwane, po angielsku mówią to tof czyli takie mówienie tof. Używanie tego powiedzenia tof, mówienie, lepsze, jako właśnie dobre, słuszne. Jest, lepsza jest jawna, nagana, aniżeli utajona miłość. Bardzo się Właśnie podoba to. 21.5 ostatni raz, pojawia się w tej Księdze Przysłów. Yy, można powiedzieć robić rachunek sumienia z tym, z tym jednym wierszem. Przed spowiedzią, nawet w tym sakramentem i spojrzeć właśnie na siebie, na swoją odwagę na zaniedbania. No grzechy zaniedbania można porównać też do tego. Yy, jakieś utajona miłość. jakieś tak, zamiast właśnie jawna, nagana. Prawdziwa, szczera miłość. Dobra jest do zakup sumienia, się da też przysłów. Do takiej inwetacji, do kolekcji, wniknięcia w swoje serce, właśnie w tą mądrość proszenia. I to słowo mm. toha hat mm. pojawia się też, jak to powiedziałam, w tej drugiej części, ale pojawia się bardzo w bardzo ciekawych kontekstach w pierwszej części. Wiemy, tam jest głównie ta realizacja mądrości i głupoty tych dwóch właśnie tam kobiet pokazane jest. Jedna i druga zaprasza. To 1.30 jest powiedziane, że nie poszli za moimi radami. To słowo bardzo ważne eca, które się pojawia bo to często w kontekście rady Pana Boga. Pan Bóg udziela właśnie rad. I to słowo pojawia się też w kontekście zatwardziałości serca. Ci, którzy nie słuchają eca a rad Pana Boga, mają zatwardziałe serce, prowadzi zatwardziałości. I to słowo, tu się Eca, bardzo ważne, pojawia. Nie poszli za moimi Eca, radami. Wzgardzili całym moim właśnie tochachat. Repryment Ta rada Pana Boga też jest reprymentem. Nie tylko, że dobrze radzisz, ale radzisz czasami właśnie tak mocno. Lepsza ta właśnie jawna reprymenda niż miłość ukryta, która prowadzi na zgubę. To ha hat się pojawia właśnie w kontekście duszy, życia i potem 3.11 też jest to ha Hat. Musar, czyli karceń, karcenia pana nie gardź, tego musaru, właśnie tego instrukcji, tego pouczenia, 3.11 i w tym kontekście się pojawia jako synonim nie odrzucaj ze wstrętem, z dobrzydzeniem jego tochat strofowej na Widzimy to musar i pojawia się w kontekście też tohahad, właśnie jako właśnie yy, są so. Nie odrzucaj ze wstrętem. Jego to żeby Taka postawa, właśnie okropna. I ostatni wiersz, który myślę, że chcę zakończyć. Bo tu za dużo tych dzisiaj nam wystarczy. już I jak takie zakończenie będzie 6,23. Bardzo ciekawe. Tu jest też to słowo, będzie. Bo lampą jest. Nakaz, światłem, pouczeniem, drogą do życia, upomnienie, karcące. Bardzo przepiękny wiersz, bo używa terminów bardzo takich bogatych, które są używane do, są synonimem też Boga. Pierwsze to jest lampa, ne, lampą. Właśnie Pan jest, Pan jest światłością świata. święta ta lampa. Lampą jest mitzwa. Przykazanie właśnie. Mitzwa. Pan Bóg nam daje mitzwo. Przekazanie. One są dla nas lampą. Te Boże, Boże przykazania. Bardzo że właśnie dwa lampą przykazanie właśnie. Ner jest właśnie mitzwa. Światłem O. Pan Bóg stworzył O, światłość. Więc mówię Jestem światłością świata. Kto idzie za mną kto nie idzie w ciemności. To jest O. I O jest Tora. Tora jako właśnie prawo. Tłumaczymy to w tym przypadku: to jest pouczenie, ale to jest Tora. To prawo właśnie Boże. To są instrukcje, pouczenia to jest O. Światło, ono jest światło. Nie, nie będziemy chodzić w ciemności. I potem jest bardzo kolejny derech, droga, właśnie sposób postępowania, który się pojawiał u po proroków. I ten derech do życia, właśnie. derech do życia. Droga do życia. I drogą do życia jest właśnie upomnienie karcące. To hahat Musaha. To jest ta reprymenda, która też jest radą Pana Boga, się pojawiała, nazywa się Ocala, jest drogą do życia. Bardzo piękny wiersz 6.23, pochylajsko właśnie Kinernictwa, kinel Wetora, Oa, Wederech, Haim, Tochachat, Tochachot, Musar. Przepiękny właśnie ten wiersz, ukazujący pobożą troskę, miłość ku, ku nam, właśnie do życia Haim, życie właśnie der, drog. Jak Państwu mówię, ja jestem też y, y, drogą i właśnie emet, prawdą i życiem Haim. Też to właśnie to jest piękne, można powiedzieć, ta księga mądrości, przysłów. I też właśnie Pan Jezus okazuje. To jest ta światłość, to jest ta droga, to jest życie, to jest prawda. Wszystko to, co tutaj powiedziane i Tora, Mitzvot, wszystko jest właśnie. Pan Jezus, on jest tym. Nasz o, właśnie, lampa, o, światło, derech, droga do życia. Tym zakończę 6.23 I życząc też dobrych wakacji, dużo światło jest na zewnątrz, niech nas też oświeca, ale tylko to światło słoneczne, ale to światło właśnie też z wysoka i mądrość Boża nas prowadzi przez nasze życie. Tego życzę każdemu z nas tutaj i sobie oczywiście też, i mi też życzyć takich dobrych rzeczy, to, to, że to i bardzo dziękuję za cierpliwość, za uwagę, ten cały rok z tym derek, przeszliśmy tą drogę i